Tylko dla prawdziwych mężczyzn, tylko dla prawdziwych kobiet. Uuuu, uh, uh, uh, Radio Special. Witamy serdecznie po przerwie. Przypominam, że jesteśmy z panem doktorem, profesorem, habilitowanym Mateuszem Jankowskim. Witamy jeszcze raz. Witam, witam i o zdrowie pytam. Oj, widzę, że dobre żarty nadal trzymają się Pana Profesora, mimo tak późnej pory. No dobrze, przed przerwą umówiliśmy się na podsumowanie tego, o czym już rozmawialiśmy, a przypomnijmy, że temat to były takie pomocne rady w pracy z dzieckiem z uszkodzonym słuchem w szkole masowej i integracyjnej. Także Panie Profesorze, proszę o parę mądrych rad, wskazówek dla naszych słuchaczy, dla naszych rodziców. Dobrze, także Pani Justyno, Szanowni, szanowni, przepraszam słuchacze. Po pierwsze, należy zapoznać się z wynikiem badania określającego rodzaj i stopień ubytku słuchu. Po drugie, aparat ucznia z wadą słuchu powinien być zawsze, powtarzam, zawsze włączony, ponieważ poprawia to odbiór mowy, a nauczyciel-pedagog powinien znać obsługę tegoż aparatu. Dobrze, a jak to się działo z usadowieniem takiej osoby w klasie? Tak więc droga pani. Dziecko z wadą suchu powinno siedzieć w pierwszych rzędach i tyłem do okna. Okien. Okna. Yy, a nauczyciel? Jak powinien się zachowywać? No Też poruszaliśmy ten temat. Sądzę, że jest bardzo istotny. No oczywiście, tu jest oczywista kwestia. Nauczyciel powinien upewniać się co chwilę czy uczeń słyszy, czy dobrze słyszy i czy rozumie przekazywane informacje. Dodam, że wada słuchu, a właściwie wady słuchu współwystępują często z wadą wzroku. Należy zwrócić uwagę na ewentualne problemy ze wzrokiem. Jeśli takie wystąpią, zwrócić się do specjalisty, do poradni w celu wykonania badania. A czy współpraca z innymi specjalistami jest również konieczna? Tak. Panie profesorze. No i również rodzice, tak? Rodzice, również ta współpraca z rodzicami. Owszem, tak potwierdzam. Współpraca z rodzicami jest niezwykle ważna, zarówno ze specjalistami, jak i rodzicami. Polecam, zalecam, jak najbardziej, jak najbardziej, oczywiście. No na koniec muszę tutaj wspomnieć, to jest taka bardzo piękna domena w naszej pedagogice, pedagogice przepraszam, że każdy uczeń jest indywidualnością i należy o tym pamiętać. Cóż, poziom empatii po prostu Pana jest, jest godny podziwu. Oby każdy z nas po prostu posiadał taką postawę, taką... Taką po prostu Pana profesora, ojca chrzestnego, pedagogiki specjalnej w Polsce. Dziękuję za spotkanie, dziękuję Panu. E, bardzo dziękuję Pani Justyno, jest Pani niezwykle miła. tym również operatora, specjalistę dźwięku kamery. No, gdyby była Pani troszeń Nie, gdybym ja był troszeńkę młodszy, na pewno zaprosiłbym Panią na disco i wrotki. <śmiech> Dziękuję, dobranoc, dobranoc, dobranoc. Ooo, radio special,